Liryka, obóz z składu odrzutowego cika, skład ciekieł na bita hentea. Przyszedł biały na czarnym jak sesja. Pokaż na co Cię stać, pokaż na co Cię stać Ty wiesz o czym to czynę i ty mi nie Kofi Tęcina jawniaka walą z ucha po krzakach uważaj na tego, że glupy ma jego. tego jak ty jest u ptaka Ksiometka i łowia, siedzą we bracia Wiem to nic cena, ale smierdalam połówkę mi skacza Prokurator roku rakor zmatacza, sposób bezpospodpłacę swe Dobrze wiem, ale wiem on ma cele, wiem gdzie Zabiodą Cię, ziomuś dobrze wiem jak jest NJT, NK, NR, życiu jest, bo kres Nikt nie zabiodą Cię, ziomuś dobrze wiem jak jest Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj, dawaj, dawaj dawaj, dawaj, rap, rap, rap naraz dwa, ty nie pierdol, co i jak, tym co nie powinni wiedzieć, tą niewyparzoną gębę z dawaj, jak najgłębiej. dawaj, prędzej, po niewybaczalnym błędem, jest dawaj, żeby informację dawaj, Informacje z dawaj, twoje podanie ręki jak dawaj, Siła, łatwa kasa, wypierdala wypierdalaj, Trzymaj się zala, nie ma, wybaczam Dla takich jak te śpiegowskie, sąsiedzkie siatki Pierdolonych, zielony konfidenci Najem brak, chodzą, zuchamę zermania Konfit, konfit, Ty wiesz dobrze, co jest cię w Dla tych zagraty i dla tych, którzy obok mnie Ważne położenie, ważne to, co w duszy Ważne to, co w sercu jest Dla tych skanery, r, j, m, Powiedz, ile dla ciebie warte jest warte warte warte warty jest Za nich to zbyt, Za nich to zbyt, nie może być to mam muzyka suka, mam muzyka Nigdy nie zapiadam cię już dobrze wiem jak jest Elio, ten Nie przeczu jest, bo kres Nigdy nie zapiadam cię już dobrze wiem jak jest Elio, ten Nie przeczu jest, bo kres Nigdy nie zapiadam cię już dobrze wiem jak jest Część to się z pierdolnik. pierduję na co się stać ja za siebie <try>